Je revoyais sous de Paris. fait. J'ai déjà renoncé. les deux. pas Witam was jak co piątek. Dzisiaj, chociaż to nie po raz pierwszy, bo już takie sytuacje miały miejsce. Nagrywam w samochodzie. Zupełnie inaczej niż zwykle. Siedzę w samochodzie, czekając aż żona wróci z zajęć podyplomowych. Muszę ją odebrać. Znaczy nie muszę, no. Chciałem ją odebrać. Ponieważ z Warszawy do Konstancina, gdzie mieszkamy, jest kawałek drogi. I jechanie wieczorem autobusem to jednak chwilę trwa. Miałem... Jak zawsze, w zasadzie spory problem z tym odcinkiem, co nagrać. Bo nazbierało mi się mnóstwo rzeczy, o których będę mógł w przyszłości mówić, ale nie zdążyłem. Na przykład udało mi się wreszcie kupić Grafa Zero, czyli drugi tom trylogii ciągu Williama Gibsona, ale nie zdążyłem go przeczytać. Dostałem w prezencie Peter Szymuna Wroczka, osadzony w uniwersum Metro 2033 Generalnie rzecz biorąc y, prowadzę testy nowego systemu reklamowego, umożliwiającego zarabianie na stronach internetowych, ale nadal prowadzę testy, więc jeszcze nie ma o czym mówić. I najogólniej rzecz biorąc jeszcze kilka rzeczy by się znalazło, o których mógłbym mówić, gdybym był przygotowany i gdyby czas temu był odpowiedni, ale nie jest. W związku z tym podzielę się dzisiaj z Wami opowieścią o tym, co robię w wolnym czasie. Oczywiście oprócz pisania komiksów, wydawania komiksów, oprócz nagrywania podcastów, oprócz robienia stron internetowych i całej masy innych rzeczy, takich jak czytanie komiksów, oglądanie filmów, czy wręcz nawet czasami słuchanie muzyki albo, Boże, uchowaj imprezowanie, połączone ze spożywaniem dajmy na to piwa. Mianowicie w ostatnim czasie, w wolnych chwilach, Zajmuje się, no, chciałbym powiedzieć, że pracuje na działce, ale to nie byłaby do końca prawda, bo praca na działce kojarzy nam się zwykle z emerytami, oporządzaniem grządek, sadzeniem marchewki, bratków, ewentualnie azali, e, tudzież zrobieniem sobie wieczorem grilla i tego typu rzeczami. W moim przypadku nie jest to taka klasyczna działka, ale raczej zwykły plac. Taki sobie zwykły plac niedaleko. Miejsca, gdzie mieszkam, którym się, nazwijmy to, powiedzmy, opiekujemy z żoną. Z placem tym zaprzyjaźniliśmy się w roku zeszłym. Część naszych znajomych pamięta dosyć dobrze, bo mieli okazję być na nim raz czy dwa na grillu, na ognisku. Kiedy weszliśmy na niego, to był to zagajnik, porośnięty 3-4-5 metrowymi Takimi tyczkami, drzewkami z gęstym poszyciem, złożonym głównie z dzikiej róży i różnego rodzaju krzaków. W zeszłym roku udało nam się część tego terenu wykarczować i oczyścić, tak żeby można było z niego skorzystać w celu właśnie przywołanym wcześniej, to jest grill, bądź też ognisko, ogólnie jakieś takie miejsce, gdzie można spędzić wieczór, nie daj Boże, imprezując bądź spożywając alkohol w postaci piwa. W tym roku natomiast wzięliśmy się do całej zabawy bardziej koncepcyjnie i powiedziałbym tak w sposób bardziej zdyscyplinowany. Pewien problem który wymaga niewątpliwie naświetlenia, a który jest w zasadzie dosyć kluczowy dla tej sprawy, polega na tym, że mieszkamy w uzdrowisku. W każdym razie formalnie jest to jeszcze uzdrowisko. Zresztą liczę na to, że uzdrowiskiem pozostanie jeszcze przez długie lata. Samo uzdrowisko jako instytucja zostało ostatnio sprywatyzowane. Ludzie, którzy je kupili, wydają się mieć zamiary, ogólnie rzecz biorąc, dobre, przedstawili pewne plany rewitalizacji tego trupa, bo był to w zasadzie trup, bo tak na dobrą sprawę, poza tężnią solankową i chyba dwoma czy trzema szpitalami, częściowo typu sanatoryjnego, to w tym uzdrowisku nie ma nic uzdrowiskowego, zupełnie. Wręcz powiedziałbym, że sodomia i gomoria. Ale w związku z faktem, że nadal jest to formalnie uzdrowisko, a ja mam nadzieję, że również praktycznie będzie nadal jest ograniczenie dotyczące palenia odpadów zielonych. Jednym słowem, nie wolno palić zielska. I yy, no, sprawa jest o tyle trudna, że w strefie A, czyli tej najbardziej uzdrowiskowej, położonej w centrum dzielnicy Konstancin, zahaczającej troszkę o okolice Skolimowa i gdzieś tam te klimaty wokół parku zdrojowego palić zielska nie wolno w ogóle przez cały rok, zupełnie nigdy. Jest to ta strefa taka najcenniejsza, ze starymi rozpadającymi się willami zasiedlonymi przez komunalnych lokatorów, z dużą ilością drzew na terenie bardzo dużych działek i w ogóle. Na szczęście teren, czy też działka, jak my to nazywamy, o którym mowa jest w dzisiejszym odcinku, leży w strefie B. W strefie B natomiast palić wolno odpady zielone dwa razy do roku, to jest na wiosnę i co chyba nikogo nie zaskoczy, również jesienią przez okres, o ile się nie mylę, sześciu tygodni za każdym razem. W tym roku więc przytłoczeni troszkę, no może nie nazwałbym tego porażką, ale przypadkami z roku zeszłego, kiedy wykarczowaliśmy część terenu, a potem zaniedbaliśmy go nieco i okazało się po kilku tygodniach, że padały deszcze i ogólnie rzecz biorąc było ciepło i przyjemnie i wegetacja roślinna wybujała nad wyraz obficie na całym terenie postanowiliśmy w tym roku podejść do sprawy bardziej kompleksowo i od kilku tygodni spędzamy tam czy to w weekendy, czy też nawet w tygodniu, po dwie godziny czasem, karczując, wyrębując, wyrywając, wygrawiając i paląc hurtem wszystko to, co tylko się da w ogromnych ilościach. Udało mi się nawet naprodukować dwie wielkie hałdy popiołu, Jedna leżąca tam od zeszłego roku jeszcze częściowo już się przegryzła i zamieniła w taką popielistą ziemię, więc będzie bardzo dobra do wysypania na podjazd, który jest trochę za niski, żeby wjechać na niego samochodem i można się zawiesić. W każdym razie spędzamy cały ten czas jakoś tak bardziej, no nie nazwałbym tego rekreacyjnie, ale na łonie natury w gęstych oparach siwego dymu wydobywającego się ze kłączy wyciętych dzikich róż, z zeszłorocznych liści, z obciętych gałęzi, z drzew iglastych, które rosną wprawdzie u sąsiada, ale także wchodzą na teren placu w sposób bardzo zaborczy, a także w oparach świeżego drewna, świeżo wyciętego. Muszę tutaj nadmienić, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości. Oczywiście drzew wycinać nie wolno, ale dotyczy to tylko drzew o konkretnej średnicy. Wszystkie drzewa powyżej 15, bodajże centymetrów, muszą być skatalogowane, naniesione na plan. Na szczęście te cholerne tyczki, które tak gęstym lasem porastają, placy nie dorastają do tej grubości, więc można je stosunkowo bezkarnie karczować. Są to zresztą dziczki, wilki, wstrętne, samosiejki, które odbijają w sposób potworny. Nie wiem, czy uwierzycie, kiedy przyszliśmy kiedyś w weekend, gdy dopiero rozpoczął się okres pozwolenia na palenie i myśmy zaczęli karczowanie, przecieliśmy całą, oczyszczoną do tej pory część z sekatorami. Minął tydzień, kiedy nie mieliśmy czasu się zajmować, wróciliśmy i te małe diabły odbiły po prostu z podziemi w sposób przepotworny. Jednak siła natury jest no, siłą niepowstrzymaną, zupełnie nie do opanowania, niemożliwą do ogarnięcia. Dzisiaj na przykład spędziłem tam, no dzisiaj, dla Was to nie dzisiaj, dla Was to hen w dawnej przeszłości, bo oczywiście nie nagrywam tego odcinka na żywo w piątek rano, ale wcześniej, konkretnie akurat w środę, spędziłem tam półtorej godziny, również przechadzając się z sekatorem, pozbywając się straszliwych karp, dzikich róż, i ogromnej ilości dziczków odbijających. <grych> na dobrą sprawę to zadanie, takie, które sobie wyznaczyliśmy na dwie osoby z grabiami, z sekatorem i z siekierą. Wydaje się niemalże ponad siły. Chociażby dlatego, że tak jak mówiłem, teren pokryty jest gęstym poszyciem. No, teraz już nie. Udało nam się mniej więcej dwie trzecie terenu oczyścić do gołej ziemi, tak powiedzmy umownie to nazwijmy, bo niektóre miejsca pokrywa jeszcze gruba warstwa na około 10-20 cm liści z wielu, wielu ubiegłych lat, także ściętej trawy, bo co dziwne, jest tam również kilka składowisk ściętej trawy, no jest też trochę śmieci. Ludzie niestety muszę z żalem przyznać, to bydło, Ludzie są bydłem i kiedy widzą pusty plac, to stwierdzają, o, zajebiste miejsce, żeby urządzić tam śmietnik, zróbmy tam dzikie wysypisko. I przerzucają przez płot yy, najróżniejsze rzeczy, od pustych puszek po piwie, przez potworną wręcz ilość butelek po wódce, aż po na przykład torbę z psimłajnem. Ktoś zadał sobie trudu, żeby psie łajną u siebie na ogrodzie posprzątać. Nie dziwię się, no nikt nie ma ochoty depnąć na psiego klocka, kiedy bawi się z dzieckiem na ogrodzie. I całą tą torbę pełną łajna przerzucił przez płot na plac, którym się opiekujemy. No, generalnie rzecz biorąc, e, cóż, no tracę wiarę w ludzkość momentami. Na szczęście udało się na raty cały ten syf wyzbierać. Jest tam jeszcze też trochę gruzów w paru miejscach, który nas czeka i tak jak mówiłem, zalegające cały teren ogromne ilości liści, igliwia, trawy. Chociaż z drugiej strony może to i lepiej, bo w miejscu, które oczyściliśmy w zeszłym roku, to na przykład w tym roku rośnie już łan pokrzyw, który dałoby, nie wiem, do diabła wymotykować albo coś jeszcze innego z nim zrobić. Trudno traktować jest ten teren jako teren stricte taki rekreacyjny, bo na przykład trochę trudno byłoby wybrać się tam z dzieckiem, ponieważ co pół metra jest wystający z ziemi pieniek w średnicy 3 do 10 centymetrów. Wystaje na różne wysokości w zależności od tego, jak udało mi się akurat podejść z siekierą. Ale muszę przyznać, że w takim dosyć jednak szybkim życiu, jakie prowadzimy, kiedy cały dzień wypełnia praca, dojazd do niej, powrót, kiedy zajmujemy się bardzo tak intensywnie dziećmi, które no, w wieku lat niecałych pięciu i niecałego roku, półtora są jednak bardzo wymagające i jako, rzekłbym, towarzysze życia zawierają ogromne ilości czasu, konsumują go w sposób wręcz potworny. Jednak taka sytuacja, kiedy można się na jakiś czas wybrać gdzieś tak trochę poobcować taką dziką, chociaż może trochę wstrętną, ale jednak cały czas przyrodą, kiedy można parę razy zamachnąć się siekierą, kiedy można trochę uszarpać się z grabiami i poklęczeć z sekatorem na ziemi, to jest to bardzo przyjemne. Jednak prawdą jest, że jakaś taka fizyczna stricte praca, która jeszcze szczególnie w tym wypadku no jakby nie było, przynosi bardzo widoczne efekty, bo wchodzimy tam na dwie godziny, patrzymy na kolejny fragment, który wyznaczyliśmy sobie do wyczyszczenia w tym tygodniu i mamy wrażenie, że jest to zadanie, które jednak nas przerośnie. Po tych dwóch godzinach zalewamy ognisko wodą, którą musimy przywieźć z sąsiedniej dzielnicy, bo na placu nie ma ujęcia wody, więc wozimy ze studni głębinowej e, z takiego ujęcia, ligoceńskiego, czy artezyjskiego czy jak to tam pies wie jak to zwał w dużych takich baniakach pięciolitrowych mamy ich sześć, zajmują pół bagażnika idą dwa na zagaszenie ognia, no ale nie można tego zostawić, bo w takim miejscu łatwo byłoby ogień zapruszyć i kiedy zalewając ognisko rozglądamy się, widzimy, że tak naprawdę te dwie godziny wystarczyły, żeby jakiś fragment wygrabić wyłamać wszystkie zeszłoroczne badyle, wyciąć kilka drzewek, wyciąć kilka karp z dziką różą i jakoś tak sprowadzić to do poziomu gruntu i wtedy jest to ogromna satysfakcja, naprawdę ogromna. I szykujemy się w nadchodzący weekend, ten, który zaczyna się dla Was słuchających w piątek rano, dziś po południu właśnie do przyjęcia tam gości, do zrobienia grilla, być może małego ogniska, do nie daj Boże e, imprezowania tak trochę i być może nawet spożywania alkoholu w postaci piwa, no, chyba że lubi ktoś coś innego. Muszę przyznać, że taka prosta w gruncie rzeczy powtarzalna i bardzo męcząca praca przynosi również ogromną satysfakcję. Muszę przyznać, że nie mniejszą niż świeżo wydrukowany, pachnący jeszcze farbą kolejny numer kolektywu, który odwieram z drukarni, przerzucając paczki w magazynie. Nie mniejszą niż szklana statuetka dla najlepszego polskiego podcastu w kategorii osobowość, której notabene jeszcze nie dostałem, ale organizatorzy mailem zapewnili mnie, że jest to kwestia kilku tygodni. Przynosi nie mniejszą satysfakcję niż zobaczyć własny artykuł w internecie, czy też wreszcie po tylu latach spojrzeć na stronę systemu reklamowego, który zainstalowałem na stronie i zobaczyć, że tam na tym koncie zbierają się może nie duże, ale wreszcie całkiem realne pieniądze, a nie znowu 1,83 83 za cały poprzedni miesiąc. Także i myślę, że tutaj na przykład KRL, który mieszka gdzieś w jakiejś potwornej głuszy i lubi też pomachać siekierą poparłby mnie albo wręcz poprze jeżeli słucha tych słów warto czasem wrócić do natury nawet jeżeli tylko po to, żeby powalczyć z jej dziczą z jej nieokiełznaną, znaną niezwykłą mocą również po to, żeby potem było gdzie kiedy człowiek na co dzień mieszka jednak w bloku, mimo że w ładnej dzielnicy i w otoczeniu 40-letnich drzew żeby było gdzie usiąść grilla rozstawić, powdychać trochę dymu, posiedzieć trochę na kocu na trawie, dać się pogryźć pierwszym tegorocznym komarom. Życzę Wam, żeby Wasz weekend był co najmniej tak samo udany, jak najprawdopodobniej będzie nasz.